W zeszłą niedzielę zaczęliśmy tutaj rozważać ten temat. Mówiliśmy o tych niewłaściwych troskach, których nie możemy przynieść Bogu. Mówiliśmy o takich troskach, które, które nie możemy spodziewać się, że Bóg z nami poniesie. Takimi jak na przykład pragnienie większego i większego bogactwa na tej ziemi. Ciągłego niezadowolenia i braku satysfakcji z tego, co mamy, i pożądania więcej i więcej. Jeśli ktoś ma taką troskę, jeśli taka troska przenika w jego serce, żeby być bogatym na tym świecie i żeby mieć ciągle więcej, obawiam się, że nie jest to troska, którą Bóg obiecuje z nami ponieść, czy za nas ponieść, ale raczej każe nam się upamiętać z naszej pożądliwości, z naszego niezaspokojenia i braku zadowolenia z tego, co mamy. Również jeżeli, jeżeli czyjąś troską jest to, żeby się wszystkim podobać i żeby wszyscy o Nim dobre minimalnie mieli, to też nie jest to troska, którą może liczyć, że może przynieść i złożyć na Boga i Bóg się będzie o Niego starał, żeby wszyscy o Nim dobrze mówili i wszyscy Go chwalili i wszyscy wywyższali takiego człowieka. To również nie jest troska, którą możemy przynieść do Boga. Jeśli takie troski są w Twoim, czy w moim sercu, to Bóg mówi, żeby się upamiętać z takich trosk. Żeby nie przychodzić do Niego i nie składać ich na Niego, licząc, że On teraz będzie miał na nas staranie w takich sprawach. Ale jeśli tego typu kwestie grzeszne, wynikające z naszej pychy, wynikające z naszej porządliwości, są naszą troską, to z nich musimy się upamiętać to od nich się musimy odwrócić. Natomiast są troski, które, powiedzieliśmy, są, można nazwać je takimi prawowitymi, które wynikają z naszego bycia na tej ziemi, i które Bóg obiecuje, którymi obiecuje się zająć. I jest wiele różnych kwestii w naszym życiu, które powodują nasze obawy, które powodują nasze, nasz niepokój rodzą troskę w naszych sercach zaczynamy się obawiać jak to będzie, co to będzie z tym czy z tamtym i w pewnej mierze jest to normalne że nie jesteśmy obojętni z drugiej strony, jeżeli to faktycznie zaczyna wnikać w nasze serca, jeśli rzeczywiście zaczynamy tym żyć, jeśli to staje się obiektem ciągłego naszego myślenia i jak gdyby staje się to jakąś obsesją w naszego życia, ciągniemy to bez końca, to jest to grzechem. Biblia nazywa to po prostu grzechem, nieprawością. I u podstaw tego leży po prostu niewiara. Brak zaufania w dobroć Bożą. Brak zaufania w moc Bożą. To, o czym żeśmy dzisiaj na samym początku mówili. Brak zaufania, że Bóg, który wczoraj nam pomógł, który wczoraj nas zaopatrzył, który wczoraj okazał się wierny, dzisiaj tego nie zrobi. Czy jutro tego nie zrobi. I życie, tak jak żyje ten świat, w oparciu o, o ludzkie możliwości. Życie w oparciu o to, co ten świat ma do zaoferowania. Zamiast życie w wierze w Boga, który jest wszechmogący, który wszystko wie i który każdą najdrobniejszą nawet sprawę w naszym życiu ma pod kontrolą i wzywa nas do tego, żebyśmy my Mu zaufali, żebyśmy powierzyli Mu nasze życie jako Panu i później żyli w takiej wierze. Nie tylko zmówili jakąś pobożną modlitwę na początku naszego przyjścia do Niego, ale jak Słowo Boże mówi, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Całe nasze życie, nie tylko początek, ale całe nasze życie musi być życiem wiary, zaufania do Boga. Że ten, który Przyszedł do nas, kiedyśmy byli w naszej nędzy, w naszym grzechu, w naszym brudzie, w naszej nieprawości i zlitował się nad nami i okazał nam łaskę w Jezusie Chrystusie i wyrwał nas z tego miejsca upodlenia, w grzechu. O ileż bardziej, teraz kiedy jesteśmy Jego dziećmi, teraz kiedy do Niego należymy, możemy spodziewać się Jego dobroci, możemy spodziewać się Jego opieki, możemy spodziewać się Jego działania w naszym życiu. To wcale nie oznacza, że nasze życie Będzie usłane płatkami róż I nie będziemy przechodzić przez problemy Nie będziemy atakowani, nie będziemy doświadczani Ale Bóg mówi, że kiedy To przyjdzie na nas Kiedy te rzeczy zaczną dotykać naszych, naszego życia Wtedy możemy z tym do Niego Przyjść I On nas nie zostawi, nie opuści Ale będzie się o nas Troszczył Będzie nam pomagał, będzie nas prowadził I więcej, będzie używał tych wszystkich Rzeczy ku dobremu w naszym życiu tak jak mówi przez apostoła Pawła Bóg współdziała ku dobremu we wszystkim z tymi, którzy Go lubią, którzy według Jego łaski są powołani a więc cokolwiek przychodzi do naszego życia, zarówno te rzeczy przyjemne zarówno te rzeczy, które łatwo rozpoznajemy jako Boże Błogosławieństwo jak również i te wszystkie, które są nam wrogie Również te, które są nam nieprzyjazne Te wszystkie, które nas obciążają Te wszystkie, które nas męczą Również i w tych Bóg jest w stanie działać W taki sposób, jeśli mówamy Jeśli do Niego Lubimy w tych wszystkich sprawach Że ostatecznie Owoc tego będzie dobry To Bóg Ostatecznie sprawuje Kontrolę nad wszystkimi tymi Okolicznościami jakie nas otaczają i jakie, z jakimi przychodzi nam Żyć. Powiedzieliśmy, że ta nadmierna troska, jeśli pozwolimy jej, jej, jej zadomowić się w naszych sercach, jest otwarciem drogi na całą masę innych grzechów i innych nieprawości. Kiedy zaczynamy się troszczyć i martwić o to, co będzie, zaczynamy... Przestajemy ufać Bogu i zaczynamy myśleć, jak musimy sobie poradzić, jak musimy sobie dać radę w naszych kłopotach, w jakich się znajdujemy, w tarapatach. I najczęściej wtedy zaczynamy posługiwać się metodami tego świata. Najczęściej wtedy zaczynamy zachowywać się tak, jak zachowuje się ten świat bezbożny. I przestajemy się liczyć z Bożym prawem. A zaczynamy się bardziej liczyć z tym, co nam się wydaje, że jest koniecznością. Co nam się wydaje, że jest niezbędne, żeby przetrwać, żeby przeżyć. I wtedy bardzo łatwo jest o różnego rodzaju kompromisy. Bardzo łatwo jest iść dalej i dalej i dalej w kolejne grzechy. I tak jak dzisiaj chociażby dowodzi tego medycyna współczesna, te wszystkie troski, te wszystkie zmartwienia, jeśli nie mają właściwego ujścia z naszego życia, ostatecznie prowadzą do ruiny naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. I są przyczyną różnego rodzaju dolegliwości umysłowych i umysłowych, i dolegliwości w ciele. A więc, Słowo Boże, chociażby w tym fragmencie wzywa nas, abyśmy po pierwsze ukorzyli się pod mocną ręką Bożą. To znaczy oddali się Jemu. Pod Jego panowanie. Cokolwiek On zechce czynić w naszym życiu akceptujemy to. Jakkolwiek zechce nas prowadzić akceptujemy to. Korzymy się pod Jego ręką. Nie wierzgamy przeciwko Jego planom. Nie próbujemy kłócić się z Bogiem Nie próbujemy walczyć z Bogiem Ale poddajemy się Mu Korzymy się Chociaż nam się to może nie podobać Chociaż nam to może nie pasować Chociaż nam to może nie smakować Ufamy, że Bóg wie lepiej I korzymy się W tym ukorzeniu też wierzę Zawiera się pozbycie się Tych właśnie różnych pożarliwości I tych różnych pragnień Które powiedzieliśmy są Które rodzą troski te właśnie negatywne, te złe. Jeśli się ugorzymy prawdziwie przed Bogiem, jeśli poddamy się Bogu, tamte troski automatycznie znikną. Jeśli jesteśmy pokorni przed Bogiem, nie mamy pragnienia, żeby w tym świecie coś znaczyć. Jeśli szukamy Jego Królestwa, Jego Chwały, rzeczy tego świata, nie stanowią już dla nas takiego zagrożenia, jakie stanowią, kiedy nie jesteśmy ukorzeni, kiedy żyjemy jako panowie naszego własnego życia. Dzisiaj natomiast chciałbym, abyśmy przyjrzeli się kilku przykładowym troskom, które powiedzmy możemy zakwalifikować do tej kategorii prawowitych trosk to znaczy nie wyrastających z naszej grzesznej natury ale które są po prostu owocem naszego życia na tym upadłym świecie pierwsza taka myślę najbardziej powszechna najbardziej nam wszystkim znana troska to troska o codzienny chleb o nasz byt po prostu o to żeby zapewnić sobie i naszej rodzinie dziwy byt. I to oczywiście różne rzeczy znaczy dla różnych ludzi, ale ogólnie rzecz biorąc, to, to, o czym Pan Jezus mówi, że ludzie martwią się. Co będziemy jeść? W co się będziemy ubierać? Te, te codzienne potrzebne Kwestie, jak sobie z tym poradzimy? Czy w obliczu tych, tej, tej łamiącej się gospodarki, zamieszek teraz tam gdzieś w Grecji i mówią, że i Hiszpania, i Portugalia zaraz na nimi ruszy i, i, i teraz co to będzie, co to będzie? Zaczyna się obawa, ale tutaj niektórzy z, z pracą już mają kłopoty, a, a co dalej nas czeka w obliczu tych różnych rzeczy, które dzieją się wokół nas? I, i pojawia się obawa, pojawia się troska o te codzienne zaopatrzenie, codzienne kwestie. A co z tymi właśnie, którzy więcej znajdują się już teraz w sytuacji, gdzie nie mają pracy? I szukają tej pracy i mijają tygodnie, miesiące i nie mogą jej znaleźć. Powiedzą, no pracy to, to by tak łatwo mówić, jak ty masz pracę, żeby się nie martwić tym, ale, ale ja nie mam pracy. Ja szukam tej pracy, nie mogę jej znaleźć. Co, co, co, co ja? A co z tymi, którzy szukają tej pracy, ale ze względu na przykład na jakieś właśnie dolegliwości w ciele y, są chorzy i, i mordą się, że Bóg ich uzdrowił, ale Bóg ich nie uzdrawia. I, i, i, i żyją w, jakich, w jakimś y, poczuciu no, niemożności znalezienia y, takiej czy innej pracy, ponieważ ich y, stan fizyczny ich ogranicza. którzy znajdują się w jakichś długach finansowych popadli z takiego czy innego z takiej czy innej przyczyny w długi może jeszcze jak ludzie niewierzący i teraz w tej kwestii nie wiedzą jak, jak mają sobie z tym poradzić posłuchajmy tych dobrze znanych słów Pana Jezusa którzy otoczony był takimi ludźmi, który patrzył na to ubóstwo i na te troski, i na te zmagania e, tysięcy, które do niego przychodziły. I Pan Jezus do tych ubogich ludzi, z różnego rodzaju problemami, różnego rodzaju e, ciężarami, których i oni nie byli w stanie nieść, mówi te dobrze nam znane słowa zapisane w Ewangelii Mateusza e, w szóstym rozdziale,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 Czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują, ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak przeodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przeodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was o, małowiernych. Nie troszcie się więc I nie mówcie, co będziemy jeść. Albo co będziemy pić. Albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale wy szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego uprawnienia. I można słuchać tych słów i można powiedzieć... No to tak, tak pięknie to brzmi. To taka poezja. Ale wiesz, bracie, jakie jest życie. Ale wiesz, jaka jest rzeczywistość człowieku. Jak to nie troszczyć się, jak to nie martwić się, jak to popatrzeć na ptaszki i na, na trawę? No to. No, no. Pan Jezus wzywa nas do takiej prostej, dziecinnej wiary do takiego prostego, prostodusznego zaufania Bogu że tak jak Bóg troszczy się o te ptaki, które nie mają tak jak my, nie są tak zorganizowane jak nasze społeczeństwa i nie mają ani firmy ani dyrektorów, ani całej tej machiny, która nam się wydaje jest niezbędna żeby nasze społeczeństwa funkcjonowały i one żyją, mnożą się i Bóg się o nie troszczy Pan popatrzcie na nie, jak to możliwe? Że one nie mają takiego rozumu jak Wy, nie mają takiej organizacji jak Wy i pewnie nie mają takich trost jak Wy. I żyją. I to nie jest, że one tak żyją same z siebie. Żyją dlatego, że ojciec niebiański się nie troszczy. Każdy z tych ptaków żyje dlatego, że Bóg dał mu życie. I dlatego, że Bóg o każdego z nich się troszczy w innym miejscu Pan Jezus mówi, żaden z nich nie spada na ziemię bez wiedzy mojego Ojca w niebie. I co może przerastać nasze rozumienie, jak to Bóg się troszczy o każdego z tych szarych ptaków. Tak, o każdą glizdę w ziemi się troszczy. Najmniejsze stworzenie, o którym nawet nie mam pojęcia, o się troszczy. Pan Jezus mówi, popatrzcie, jaka jest mnogość życia wokół was, w tej, w tej przyrodzie, która was otacza, która jest stworzeniem Boga. Które jest dziełem Boga i Bóg w niej objawia swoją mądrość, swoją dobroć i Wam też daje przykład, abyście patrząc na to, mogli się czegoś nauczyć. I to, czego chcę, żebyśmy się nauczyli, to zaufania do Niego. Że jeśli ono o te rzeczy się troszczy, które dzisiaj są, a których nie będzie. Tak mówię, jaka trawa. Dzisiaj jest filtro w piec wrzucona. Nic nie znaczy. Po prostu Bóg co, ten mukioł sieje i ona zaraz usycha i nic nie nie ma. To mówi o ilość bardziej was. Którzyście uczynieni na obraz i podobieństwo Boże. O ileż bardziej my, którzyśmy dziećmi Bożymi przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa. O ileż bardziej o nas się troszczy. I albo temu zaufamy. Albo po prostu wsłuchamy się w te słowa i one znajdą miejsce w naszych sercach i wzbudzą wiarę w naszych sercach. Albo będziemy słuchać takich słów pokiwamy głową. Powiedzmy, no tak, tak, ale to, to, nie, to nie działa w moim życiu. I wtedy nie możemy spodziewać się, że coś będzie działać. Czytamy, że taki człowiek o chwiejnej wierze nic się nie może spodziewać, że Boga cokolwiek otrzyma. Bóg oczekuje zaufania. Zaufania i wiary, która powie nie te kwestie, nie te sprawy. To nie jest sens mojego życia na tej ziemi. Ale która wie, że te rzeczy są nam potrzebne. Wie, że, która rozumie, że potrzebujemy tych rzeczy. Ale jestem tutaj dla czegoś większego. Jestem tutaj dla czegoś daleko ważniejszego. Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość. To powinno być kwestią, którą o którą my zabiegamy. Czy jestem częścią Bożego Królestwa i czy moje życie wnosi wkład w Królestwo Boże? Czy jestem w miejscu, w którym Bóg chce mnie w swoim Królestwie? I czy ja swoim życiem staram się budować to Królestwo? Inwestować w to Królestwo? To Pan Jezus mówi, powinno być naszą troską. To powinno być czymś, o czym myślimy, czymś, co jest w naszych sercach. Nie te rzeczy, o które poganie zabiegają. Ludzie, którzy nie znają Boga. Jedzenie, picie, ubieranie się, mieszkanie. To nie znaczy, że też o tych rzeczach nie mamy w ogóle myśleć. Pan Jezus nie mówi czegoś takiego, bo w innych miejscach widzimy, że naucza też w takich kwestiach praktycznych. Ale one nie mogą stać się czymś, co po prostu jest w ciągle w naszym myślach, w naszych myślach, ciągle obciąża nasze serce, ciągle obiektem naszych rozmów i, i, i wszystkiego wokół czego nasze życie się kręci. Królestwo Boże. Jego sprawiedliwość to Jezus chce, żeby był chce. A wtedy mówi, jeśli, jeśli my mu zaufamy, jeśli my zaufamy temu, że jeśli Jego królestwo postawimy na pierwszym miejscu, wtedy on też mówi, to wszystko będzie Wam dodane. Ojciec Niebieski wie, że potrzebujecie tego. on się zatroszczy o to. Nie martwcie się jak? On ma swoje sposoby. Jeśli nie możesz zrobić, nie możesz zarobić w jeden sposób, to spróbuj w inny sposób. Wiecie, czasami rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, że nie mają pracy. Ale jak się im zaproponuje jakąś pracę, to, to, to po prostu to, jest, to nie jest coś, czym oni się będą zajmować. Ja tego nie rozumiem. Jeżeli twierdzisz mi, że nie masz na chlebek, żalisz mi się, że jesteś w takim trudnym położeniu, a ja Ci proponuję pracę, którą może nie jest nie jest to, co kiedyś zarabiałeś. Może to nie jest tak, jak kiedyś miałeś możliwości, żeby zarobić sobie za 20 zł na godzinę, czy za 50 zł na godzinę, czy za 15 zł na godzinę, a teraz musisz za 5 zł na godzinę pracować. Ale jak nie masz na chlebek, to 5 zł na godzinę to co zarobić na dwa buchenki. Za godzinę zarobisz na chlebek. I nie jesteś w miło drzwi, nie jęć mi, że nie masz na chlebek. Wielu ludzi po prostu to, to jest poniżej ich, nich Żeby wiecie, zająć się tym czy tamtym Ale będą jęczeć, będą marudzić Że nie mają na życia I nie podejmą się takiej pracy Jeśli znajdziesz lepszą pracę Taką jak kiedyś miałeś No to chwała Bogu, dobrze Ale jeśli nie masz dzisiaj innej pracy To jak, jakąkolwiek pracę się podejmie, Cokolwiek rób a nie siedź w domu i nie jesz, że nie masz na życie. I wielu ludzi niestety mówi, no to teraz widzisz, że ja się modliłem, ja się modliłem człowieku, naprawdę się modliłem. No cóż, dobrze, że się pomodliłeś. Ale jeżeli chcesz żyć, to też są może w innym miejscu mówi, kto nie chce pracować, niech też nie je. Jak Biblia Gdańska automatnie przekłada, jeśli kto nie chce robić, niechże też nie je. Tak, człowieku. Pan tak mówi słowo że w innym miejscu. A więc Pan Jezus mówi, zatroszczę się o ciebie, jeśli ci moje królestwo na pierwszym miejscu, ale to nie znaczy, że ty nic nie będziesz robić i się najesz. Ech. To nie jest jednoznaczne. To nie o czymś takim Pan Jezus mówi. I teraz my siedzimy z założonymi rękami i Królestwo Boże na pierwszym miejscu w naszym życiu i uważamy, że się on zaproszcza o wszystko. Nie. Słowo Boże nas wzywa do pracy w płcie Jeden ma taką, drugi ma inną, lepszą, gorszą, jaką Bóg ci dał taką wykonuj Jak nie możesz wykonywać lepszej wykonuj jakąkolwiek, żebyś za, zapracował na siebie tak Słowo Boże mówi, pracą własnych rąk, żebyś mógł siebie wspierać i jeszcze innym udzielać, którzy faktycznie są w takim położeniu, że nie mogą pracować. Bo i tacy są. No ale ktoś powie, no tak, widzisz, no ale ja szukam, ja naprawdę staram się ja tu i tam nic no, nie idzie i no, zazwyczaj wątpię w takie słowa ale jeśli nawet tak jest to wierzę temu, co Pan Jezus powiedział tutaj w tym fragmencie że jeżeli stawiamy Jego na pierwszym miejscu Jego Królestwo i jeśli robimy to, co w naszej mocy do tego, czego Bóg nas uzdolnił żeby zarobić na siebie, na swoje życie, i nadal nam brakuje, to wierzę, że nasz Bóg jest Bogiem cudów. I jest w stanie w taki czy w inny sposób zatroszczyć się o nas. I historia Kościoła jest pełna dowodów czegoś takiego. biblijna historia jest pełna dowodów takich. Mamy historię ubogiej wdowy, której mąż umarł która dawała się, były, była, był głód w kraju, nie, nie było z czego żyć i znacie tą historię, kiedy przyszła do Bożego proroka i ten powiedział pożyczaj sobie bańki, też nalewać i oliwa się nie skończy jakiś absurd te bańki napożyczać i dlać tam z jakiejś resztki oliwy No, i, ale Bóg, Bóg, Bóg nie jest ograniczony tym co nam się wydaje logiczne i tym co nam się wydaje wyjaśnialne i cokolwiek innego Wielu z was oglądało ten chleb, o tym. ten film, o tym gościu co tam te ziemniaki sadzi, Wiara jak ziemniaki. Wydawałoby się, no. Dziwaczne to wszystko. Ale Bóg jest Bogiem cudów. Bóg właśnie zaskakuje nas. Bóg robi rzeczy, których ludzku nie umiemy wyjaśnić, nie umiemy yy, jak on to robi to jest ważne jeśli my mu ufamy, jeśli my na nim polegamy, on czy to w naturalny sposób sprawi okoliczności, da nam uzdolnienie da nam przychylność jakkolwiek chce to zrobić zatroszczy się o nas, a jeśli nie ma swoje znaki i cuda, a jeśli nie jeśli nie przeżyjemy bracia, siostry Coż my tutaj mamy do zastracenia? Coż my tu mamy do zostawienia? Jeśli zechce nas zabrać w ten sposób, powiemy, że i tak czasami czyni. Są kraje, gdzie nasi bracia i siostry giną z głodu. Jednych w tym głodzie zachowuje i objawia swoje cuda i znaki i wyrywa ich, a innym pozwala umrzeć z głodu, w obozach pracy, w więzieniach. Jednych cudownie wyprowadza i wyzwala Innym pozwala umrzeć. Jeśli tak, ma w tym też swój dobry cel. Jeśli Jego Królestwo jest pierwsze w naszym życiu, jeśli ukorzyliśmy się pod Jego mocną ręką, to i na to nie będziemy narzekać. Ale cokolwiek zechce z nami uczynić, Jego jesteśmy. Czy przez życie, czy przez śmierć chcemy Go uwielbić jeśli prawdziwie uniżeni, jesteśmy pod Jego mocną ręką. I zobaczcie, jeśli faktycznie mielibyśmy taką postawę, czego mamy się bać? Czegoż mamy się lękać? O coż mamy się troszczyć? Wiedząc, że tak długo jak Bóg nam wyznaczył na tej ziemi, tak długo tu będziemy. I nikt i nic nie jest w stanie tego skrócić. Z drugiej strony, jeśli Bóg mówi Twój czas nadszedł, to choćbyśmy nie wiadomo, jak się próbowali trzymać pazurami tego świata, tej praktycznej nie otrzymamy zabierze nas, kiedy zechce nas zabrać więc nie powinniśmy się martwić jeśli ufamy takiemu Bogu jeśli wierzymy w takiego Boga który dał nam życie i który nam to życie odbierze, kiedy uzna za stosowne nie mamy się czego bać nie mamy się czego lękać ale raczej powinniśmy tak jak Pan Jezus tutaj mówi Szukać Jego Królestwa Jego Sprawiedliwości Wiedząc, że wszystko inne Będzie nam dodane On się o to zatroszczy Również ci, którzy mają wiele Również ci, którzy Którym się dobrze wiedzie Nie są wolni od trosk. Tak jak ten Biedny, któremu brakuje Się troszczy Również i ten bogaty, który ma dużo, niejednokrotnie jeszcze bardziej się troszczy. Jeszcze bardziej się martwi. I nieraz w nocy nie może spać i martwi się. Właśnie co to będzie, teraz giełda idzie w dół, albo dolar spada, albo co tam się innego dzieje, akcje tamte czy tamte. I tutaj nie mogę zdobyć jakiegoś tam tuwaru, tutaj nie terminy gonią, tutaj, to I ileś takich ludzi jest którzy mają wydawałoby się więcej niż potrzebują a ich życie pełne troski, pełne obawy żeby nie stracić żeby jeszcze troszkę więcej zyskać żeby jeszcze tutaj, jeszcze tam cóż możemy wskurać naszym martwieniu się jeśli masz problem i spędzisz całą noc płacząc z powodu tego problemu. Rwąc sobie włosy z głowy. Cóż to pomoże? Cóż to zmieni? Słowo Boże mówi nie troszcie się o nic. Nie troszcie się o nic. Apostoł Paweł w do pisze to z więzienia. A nie pisze tego z wakacji na Hawajach. Wiecie, pod palmą sobie. Nie troszczcie się o nic. Nie, siedzi w rzymskim więzieniu. I pisze do prześladowanych Filipian I mówi, nie troszcie się o nic Nie troszcie się Ale we wszystkim W modlitwie I błaganiach Z dziękczynieniem Powierzcie wasze Prośby Bogu A więc Paweł mówiąc to Zakłada, że będą mieli O co się modlić i błagać Zakłada, że ich życie Również będzie Pełne różnych sytuacji, z którymi oni nie będą się sobie mogli poradzić. I naturalną rzeczą jest zacząć się troszczyć, zacząć się bać, zacząć się martwić. I on mówi, nie, nie, nie. O nic się nie martwię. O nic. Ale z tym wszystkim w modlitwie i błaganiach, nie wiem, ufając, że Bóg dobrze uczyni, z góry już Mu dziękując. Powierzcie wszystkie wasze prośby Bogu, a wtedy mówi Boży pokój, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzec waszych serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I drogi braci i droga siostro, jeśli chcesz mi powiedzieć, że się modliłeś i dalej się martwisz, to chcę ci powiedzieć, że się za mało modliłeś. Albo się źle modliłeś. Albo bez wiary się modlisz. Nie chcę nikogo skarżyć, bo wiem, że ja sam też to przeżywam. To nie to, że mówię do was, a ja taki to ja jestem, że nie mam tych rzeczy. Nie, nie. Ale jeśli... Albo to, co tutaj apostoł Paweł natchniony przez Ducha Bożego mówi jest prawdą i możemy te troski złożyć na Boga w modlitwie i w błaganiu, zdzięcznieniem i doświadczyć Bożego pokoju. Albo po prostu jest to, jest to farsa, jest to jakaś uda. i po prostu nasze życie musi być pełne troski. Ja wiem w swoim życiu, że jeśli prawdziwie zaufałem Bogu, jeśli prawdziwie złożyłem to na Boga, doświadczyłem tego pokoju. Ale czasami jest tak, że są dobre słowa, wszystko dobrze jest powiedziane, ale nie ma wiary w sercu, nie ma prawdziwego zaufania. My się modlimy, a jednocześnie już w tym samym momencie planujemy, co z tym zrobić i się już martwimy. Z ust płynie jedno, w sercu jest coś innego. I stajemy o tej modlitwie, zaraz pochodzimy do kogoś i po prostu jakby, jakbyśmy się go ogóle nie oddzieli. Nie ma dzięki, nie, nie ma ufności, nie ma wiary. Tylko po prostu jest dalej to samo, co było. Więc ja są takie modlitwy, które nic nie znaczą. Są takie słowa, które po prostu płyną i po prostu to nic nie zmienia. Ale jeśli w, w błaganiach z dziękczynieniem powierzymy te rzeczy Bogu, Bóg obiektuje nam swój pokój i Jestem pewien, że też znacie świadectwa i w swoim życiu, mam nadzieję, doświadczyliście tego nie jeden raz. Że Bóg przychodzi na pomoc. Bóg daje swój powrót, daje rozwiązanie, daje wyzwolenie. Króciutko jeszcze widzę, że tutaj znowu rozwinęłem skrzydła. Jeszcze tylko jeden przykład tutaj, żeby nie pozostać na tej jednej kwestii. Ostatnio to zaznaczyłem, a dzisiaj chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć myślę, że prawowitą troską jest troska o nasze dzieci to drugi przykład chwała Bogu za nasze dzieci amen dzieci nie patrzymy na nie jako nasze uciski nasze dzieci, nie patrzymy na nie jak na nasze doświadczenia ciężkie i tragiczne ale patrzymy na nasze dzieci jako błogosławieństwo Boże. Postrzegamy jako dziedzictwo od Pana. I jesteśmy wdzięczni za dzieci, które Bóg nam dał. Niemniej jednak dzieci wnoszą w nasze życie wielką radość i jednocześnie wiele trosk. Wnoszą w nasze życie wiele różnych sytuacji, w których Niejednokrotnie w swej głupocie życzymy sobie, żeby ich nie było. Na chwilę, kiedy nas to wszystko przyrasta, jako jesteśmy tym przeciążeni. Ale dzieci są błogosławieństwem Bożym. I te troski, które przynoszą, różne wyzwania, które przynoszą te różne nowe rzeczy, których nie mielibyśmy, gdybyśmy nie mieli tych dzieci. I wielu ludzi tak się myśli, tak się decyduje, postanawiają sobie żyć bez dzieci, bo to łatwiej, bo to lżej, bo to mniej właśnie tych trosk i wygodniej jest. Nie, my jako wierzący ludzie postrzegamy to w inny sposób. I wiemy, że wraz z ich przyjściem też Bóg daje odpowiednią łaskę. Żeby przez to wszystko przejść. I myślę, że właściwe jest to, że chcemy im zapewnić jak najlepsze życie. Więcej troszczymy się i zależy nam na ich zbawieniu, Żeby poznały Boga. Jakiekolwiek osiągną sukces w tym świecie, myślę, że dla nas wierzących nie będzie to wiele znaczyło, jeśli nie poznają Boga przede wszystkim. Jeśli nie nawrócą się do Boga. To jest dla nas, myślę, największą troską, największym naszym pragnieniem. Żeby nasze dzieci poznały Boga. Te inne kwestie są drugorzędne. I teraz również i ta troska może urosnąć w naszym życiu do rozmiaru, który przerodzi się w jakąś rozpacz. Kiedy modlimy się za nimi, kiedy świadczymy im o Chrystusie, kiedy staramy się żyć i reprezentować Chrystusa, a nie widzimy owocu. A widzimy ich bunt, widzimy ich chodzenie drogami tego świata, postępowanie według własnego widzimy się i odstawiania Chrystusa na później. To jest to bólem w naszym sercu, jest to troską naszego życia. Ale również i tą troskę musimy nauczyć składać się na Boga. Również i w tej kwestii musimy ufać, że Bóg, który dotarł do nas, który nas zbawił i je obdarował szczególnym błogosławieństwem, dał im możliwość słyszenia takiego świadectwa i patrzenia na takie świadectwo, jakiego wielu ludzi w tym świecie nie ma. I w tej ufności możemy modlić się o nie, że Bóg ma dla nich swój czas, Bóg ma dla nich swój czas, aby przywieźć się do swego Królestwa To co my możemy zrobić, musimy zrobić Musimy pilnować samych siebie, aby dla nich nie być zgorszeniem Aby dla nich nie być złym przykładem Musimy modlić się o niewiernie I wykorzystywać każdą okazję, aby wskazywać im na Chrystusa Ale ich zbawienie musimy pozostawić Bogu Nie jesteśmy w stanie na siłę ich zbawić Tak jak nie jesteśmy w stanie zbawić tych ludzi wokół nas i to też, mam nadzieję, jest naszą właściwą troską. Sprawy Królestwa Bożego. Tak jak apostoł Paweł mówi, kiedy mówi o tych różnych swoich doświadczeniach, mówi w trudzie, znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie, w nagości, a pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. A więc jak po Paweł, który mówi nie troszcie się o nic, mówi, że on ma troskę o wszystkie zbory. A więc jest też i taka troska o Boże Sprawy, o Boże Królestwo. I tutaj myślę, że właśnie tutaj możemy lepiej dostrzec, myślę, tą, ten, ten, tą równowagę między tym, co powinno być naszym udziałem a tym, co nas przerasta i co musimy złożyć na Boga. Bo czy my powinniśmy dźwigać cały ciężar Królestwa Bożego na sobie? Zbawienie tego miasta i ludzi wokół nas na sobie? Czy powinniśmy to złożyć na Boga? A czy jak złożymy to na Boga, to już wtedy my nie musimy się o to w ogóle martwić? Czy to już nie powinno dotykać naszych serc? Nie, ja myślę, że cały czas powinniśmy być tym przejęci, jak kiedy widzimy umierających naszych sąsiadów bez, bez zbawienia, kiedy widzimy ludzi tkwiących w bałuchwalstwie. kiedy widzimy zło panoszące się wokół nas. Mam nadzieję, że nie jesteśmy obojenni wobec tego, ale że nas to dotyka, że nas to boli. Ale z drugiej strony musimy wiedzieć, że w tym wszystkim nie jesteśmy sami i że moc ich zbawienia nie leży w nas. Naszym obowiązkiem jest świecić w tym świecie jak światła. Jest być solą tej ziemi. Nie wstydzić się Pana Jezusa Chrystusa, ale dzielić się Jego dobrą nowiną z ludźmi wokół nas. Modlić się o nich. I w tej mierze powinniśmy być zatroskani. Z drugiej zaś strony musimy ufać, że Bóg jest Zbawcą, nie my że to On przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego dotyka ludzkich serc, to On zdejmuje tą zasłonę, która jest na ich oczach. To On sprawia, że ich twarde serca zaczynają być miękkie i przyjmują to Słowo, które im głosimy. I wiemy, że są tacy ludzie, którym Bóg daje łaskę służyć w miejscach, gdzie widzą szybki owoc i szybki wzrost. Są inni, których Bóg powołuje, którzy przez lata nie widzą owocu. Ale czy ci, którzy nie widzieli owocu, a wiernie pracowali, otrzymają mniejszą zapłatę od tych, którzy zbierają owoc niejednokrotnie pracy innych, którzy przed nimi już pracowali, którzy już przed nimi się modlili, którzy już przygotowali im ziemię? Naszą rzeczą być, jest być wiernymi w tym, czego Bóg nas powołał i pozostawić owoce Bogu. Ufać Jemu, że On weźmie to, co robimy, Ufać mu, że on weźmie te nasze starania i wysiłki, które dla niego czynimy, i użyje ich w swoim czasie, w swój sposób, tak jak zechce. Ja wiem, że to jest zniechęcające, kiedy siejemy, siejemy i nie ma zbioru. Każdy, że by się zniechęcił taką, taką gospodarką. Sieje, sieje, sieje. Nic tam mi wydaje się, nie wiem, coś tutaj, coś tam jedno, tam gdzieś tam. Co to za gospodarka? To jest zniechęcające. Słowo Boże mówi, jeśli będziemy siać, to przyjdzie czas zbiorów. Ale wiemy, że w Królestwie Bożym to nie jest zawsze tak samo. Nie wszędzie tak samo działa. Nie wszędzie jest taka sama gleba. I wiemy, że jedni mają taką służbę jak, jak apostołowie, którzy przyszli i głosili, czytamy, tysiące się nawracały. I Pan Jezus mówi pamiętajcie, że wy zbieracie to, czego żeście nie siali. Ktoś inny mówi, siał, a wy pójdziecie zbierać. Byli tacy jak Jereniarz, którzy wiecie ile zbierali. Siali ze łzami, głosili i nikt ich nie słuchał. Wszyscy tylko głównie do nich przychodzili, ale owocu nie było żadnego. Zresztą Bóg mu to powiedział od razu, mówi, słuchaj, ty będziesz głością, oni tak cię nie będą słuchać. Ale głoś, ale głoś. Chociaż cię nie będą słuchać. Chociaż to lud twardego karku, sztywnego karku. Głoś, głoś. I to nie nasza rzecz jest martwić się o owoc. Nasza rzecz jest martwić się, żeby być wiernymi sługami. Żeby tam, gdzie Bóg nas postawił, być wiernymi. Oczekując owocu. modląc się o owocu. Pratknąc owocu. Jednocześnie będąc świadomi, że to Bóg daje wzrost. My jedynie siejemy, podlewamy, A On jest tym, który daje wzrost. I tutaj się nie możemy zniechęcić. Tutaj nie możemy znowu zacząć wątpić. Tutaj nie możemy się poddać. Ale musimy ufać, że jeśli Bóg nas tu powołał, jeśli Bóg nas postawił, to my będziemy wierni w tym, do czego nas powołał. Czasu już więcej nie mam, żeby ciągnąć dalej, więc tutaj musimy się zatrzymać. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. nasz Panie. Dziękujemy za Twoje Słowo, które jest źródłem otuchy, źródłem zachęty, źródłem inspiracji w naszym życiu. Panie, w obliczu tych różnych rzeczy, które dzieją się na świecie wokół nas, w obliczu tak wielu ludzi, którzy ciągle biadają i narzekają i marudzą i nasze serca nieraz skłonne są iść w tym kierunku i my niejednokrotnie Upadamy obciążeni, zniechęceni. Wybacz nam, Panie, kiedy odwracamy nasze oczy od Ciebie, od Twojego słowa, zaczynamy słuchać naszych wątpliwości, zaczynamy słuchać podszeptów złego, zaczynamy słuchać głosu tego świata. Wybacz nam, prosimy. Za wszelką niewiarę, za wszelkie jakieś opieranie się na naszym własnym rozumie, na rzeczach tego świata. Wybacz na no Panie. Niechaj to Słowo dzisiaj zachęci każdego z nas w wytrwałym biegu wiary. W nowym spojrzeniu na Ciebie jako Boga, który o nas się troszczy. Który ma w ręku wszystko. Każdą najdrobniejszą rzecz, jak też i wielkość tego wszechświata i wszystkich tych zależności, jakie są w tym świecie. Panie, pomóż nam ufać Tobie, aby nie żyć w strachu, nie żyć w lęku, nie żyć w obawach, ale żyć się wiary, zaufania Tobie, polegania na Tobie. Posił nasze serca, umocnij, utwierdź nas w wierze, prosimy. z tym wszystkim, co nas gniecie. Ucz nas przychodzi do Ciebie w błaganiach, w modlitwach, zdziękczynieniem, aby prawdziwie Twój pokój rządził w naszych sercach. Aby Twoja radość, Pani, była ciągle na naszych obliczach. Aby nasze słowa były z próbami wdzięczności, obielbienia, świadectwa, By ludzie wokół Panie mogli poznać również przez nasze życie jak dobrym jesteś, jak wiernym jesteś jak łaskawym jesteś pomóż Panie być wytrwałymi w tych sferach naszego życia, gdzie nie widzimy szybkiego owocu, wychowywanie naszych dzieci i prowadzeniu do poznania Ciebie w tym dziele pozyskiwania dusz pomóż nam być wytrwałymi i oczekiwać Panie Twojego błogosławieństwa, Twojego wzrostu, Twojego owocu w Twoim czasie.